Mamy wytyczone wyraźnie linie naszego dalszego rozwoju, narodowe, chrześcijańskie, tradycyjne. Może, jak mała Szwajcaria, będziemy w swym skromnym, bardzo zakresie użyteczni światu. Prezydent zatrzymuje się na chwilę, po czym ciągnie dalej. Jutro pan zwiedzi nasze szpitale, urządzenia zdrowotne. Zobaczy pan, co uczyniono tu dotąd dla robotnika, dla kobiety i dziecka. Są to dzieła deputacji Biskajów, jednej więc tylko prowincji. Zobaczy pan, ile można było zrobić w ramach skromnego samorządu. Mam nadzieję, że oceni pan ten wysiłek. Nasze prawa do self-government musi niestety nasza młodzież wywalczać karabinem. Ale to nie karabinem, lecz naszymi szkołami, urządzeniami sanitarnymi, szpitalami i klinikami, sierocińcami i żłobkami, miłością bliźniego realizowaną jako obowiązek społeczny. Kraj ten upomina się o prawa samostanowienia. Pokazuje jak umie się rządzić? Prezydent wstał. Rozmowa jest skończona. Ale jednak przerywam. Panie prezydencie, mam jeszcze jedno. Zatrzymuję się. Mówię o dwóch skazanych w Durango. Mówię jednym ciągiem, z góry uchylając kontrargumenty. Pochodzili z grupy tradycjonalistów. Chcieli pójść do powstańców. Inni uciekli. Na nich się skrupiło. Ustalono, że nie byli wodzami. Nie przyznaję sobie prawa do mieszania się w sprawy własne Euskadi. Wiem. Proszono mnie jednak, żeby mówić i prosić. Dlatego mówię. Przypominam prezydentowi smutne wrażenie, jakie wywarły liczne wyroki śmierci wydane za Dolfusa po stłumionym powstaniu robotniczym w Wiedniu. Panie prezydencie, mówię, świat patrzy na Hiszpanię i powiada sobie, że z obu stron srożą się nieludzkie proskrypcje, krwawa rzeź. Nie wiemy, co będzie rezultatem tej wojny. Jedno jest pewne że winni okrucieństw nie ujdą potępienia. Rzeczą wielką w Euskadi, rzeczą, którą podziwia świat, którą zasłania się Madryt jak swoją, jest to, że nie tknięto u Was kościołów, nie wymordowano zakonnic i księży, że uszanowano religię. Panie Prezydencie, chciałbym, żeby powiedziano o Waszym kraju, że szanuje się tu jeszcze u Was jedynych w całej Hiszpanii i życie ludzkie, że nawet w wypadkach dyktowanych racją wojny uzasadnionych legalną samoobroną reżimu, nie zabija się, że ułaskawia się, gdy tylko można. Panie prezydencie, ułaskawcie tych ludzi. Wyrzuciłem to wszystko w zdaniach krótkich, rąbanych, zwartych. Prezydent słucha zamyślony. Powtarzałem niektóre zdania po dwa razy. Miałem wrażenie, że słowa zrobiły się czymś materialnym, nabrały kształtu i zwłaszcza wagi, jak przedmioty, i że myśl prezydenta Aguirre stała się jakby szalą, na którą się kładą, którą przechylają powoli z miejsca. I naraz prezydent wykonał jakiś zdecydowany ruch. Podał mi rękę i powiedział, dobrze, sprawa przechodzi jutro przez Radę Ministrów. To ona ułaskawia. Ja jednak wypowiem się za łaską dla nich obu. Pan niech przejedzie przez nasz kraj, zobaczy, wróci do siebie i zaświadczy. Po prostu, co pan powiedział... Po prostu, że jak wy, chcemy mieć prawo do życia i że jednak to prawo mamy. Jesteśmy w progu drzwi. Już są otwarte. Mogę odpowiedzieć tylko tyle. Największe, co będę mógł powiedzieć, to zanieść wszędzie decyzję, którą pan, panie prezydencie, powziął przed chwilą. W Hiszpanii się zabija, w Euskadi ułaskawia. Tu widziałem rząd chrześcijański. Podaje mi raz jeszcze w silnym uścisku rękę. Teraz znowu jest jakby zmieszany, jakby nieśmiały. Przez drzwi uchylone ogarniam wzrokiem raz jeszcze pokój i człowieka, których opuszczam. Człowiek wraca właśnie do swojej pracy. Akta, dokumenty piętrzą się biało na biurku. Wśród nich i ponad nimi, tak jak wtedy, gdy tu wszedłem, wznosi się kształt dobrze znany, zwyczajny, ciemny. Stary, zbrunatniały krucyfiks jest zawsze na swoim miejscu. Pośród aktów u stóp tego Chrystusa, Wszędzie indziej palonego na stosach, włóczonych ulicznych, położą się jutro dwa akty łaski. Takie akty podpisują wszędzie wszyscy prezydenci, ale to nie jest zwyczajny kraj, zwyczajna władza i zwyczajny czas. Władza, która nie stosuje terroru, jest tu podejrzewana, pomawiana o zdradę, podminowywana rewolucją, niepewna. To mało, a może nic, dwa akty łaski w tym rosnącym morzu krwi. To takie zagubione jak owo małe państewko, którego nazwy musimy się uczyć dopiero, jak ów mały naród o nieznanych początkach i mowie niezrozumiałej. A przecież mam wrażenie, że to wiele, że tym aktem dokonanym wśród anarchii i wśród faszyzmu, między marksistowskimi pasyito i wojskowymi hekatombami, ten mały, wielki naród manifestuje odmienność swych dróg. Tłumacz Antygony Dniem zupełnie niezapomnianym i zupełnie różnym od wszystkich w ciągu ostatnich sześciu miesięcy był dzień następny. Przejechaliśmy w kilku kierunkach ten mały kraik, który stanowi w chwili obecnej niepodległą Euskadi. Mżył deszcz i przepraszano nas za porę roku, która niszczy zwykle piękność baskijskich krajobrazów, zielonych majem, złocistych i rdzawych do grudnia. Ale to, cośmy widzieli, było jeszcze piękniejsze – Pokazano nam najpierw parę ogromnych na kilkaset łóżek sanatorium dla dzieci. Jedno leczyło gruźlicę kości, do innego odsyłano z Bilbao i miast dzieci ubogie. Oba leżały między górami i morzem. Wielkie płaszczyzny tarasów, urządzenia niemal u nas nieznane, nowoczesny aparat sanitarny, jasność i czystość, a przede wszystkim radość. Widzieliśmy zarówno dzieci przybyłe tu niedawno, jak i pozostające od dawna, i można było stwierdzić olbrzymią różnicę. Miało się wrażenie, że tajemniczy eliksir życia jest tu destylowany z powietrza morskiego, gór, słońca i lampy kwarcowej. Przez całe miesiące widziałem właśnie ciała ludzkie, z których ten sam eliksir wysączał się z minuty na minutę, które w szpitalach i na noszach nieruchomiały w martwotę zwłok. Widzieć coś tak przeciwnego sprawia ulgę. Wszystko to wzniosły samorządy prowincji Wiskaja w ciągu ostatnich lat piętnastu. Wszystko to wzniosło właściwie samo społeczeństwo. Miało się wrażenie, że kieruje tym wszystkim mechanizm niezwykle prosty. U nas wiemy, że są lecznice i sanatoria wypoczynkowe, że do czegoś wreszcie służą te pieniądze, które każdy urzędnik, pracodawca i pracownik wpłaca na pierwszego do różnych zupów. Wiemy, że coś jest w Krynicy i coś się zbudowało w Zakopanem. Ale wszystko to jest u nas za lasami i górami, po których wiją się serpentyny zawiłej biurokracji. Tu jednak prowincja miała tego wszystkiego, parę innych zakładów, zwiedziliśmy przelotnie, więcej niż pół Polski. Dostęp do tego jest tu prostszy. Nie potrzeba tu ani alpinistyki stosunków, ani wyćwiczonych w szczególnej wspinaczce muskułów, ani pleców. Przeciwnie. Decydują słabe kości i mizerne piersi. Wszystko pozostawało pod ścisłym nadzorem władz, a było prowadzone nadal przez zakonnicę miłosierdzia. Trzeba wiedzieć, że w koalicyjnym rządzie Euskadi obok katolików zasiadają i komuniści, a specjalnie Ministerstwa Robót Publicznych i Opieki Społecznej są w ręku czerwonych. Rozmawiałem i z nimi. Oświadczyli mi, że prace zakonnic na tych placówkach uważają za pełną ofiarności, i nawet pod względem przeszkolenia fachowego, nie pozostawiającą nic do życzenia. Między pewnym młodym lekarzem komunistą a siostrami nawiązał się rzadki wypadek najściślejszej współpracy. One brały od niego wszystko, co mu dało wykształcenie. On poznawał, ile siły w tym bardzo trudnym zawodzie może dawać motor miłości bliźniego. Nie myślę wcale uogólniać tego zjawiska, ale powiem, że ta dziwna współpraca lekarza komunisty z zakonnicami katolickimi nachylonymi pospołu nad łóżkiem robotniczego dziecka, dźwigającego na swym chorym ciałku ciężar nierówności społecznych, głębokie rysy niedostatku i atawizmów, pozostanie w najlepszym moim wspomnieniu. W holu wielkiego sanatorium dziecięcego w Algorta zwrócił naszą uwagę portret typowego kapitalisty o spokojnej, zamyślonej twarzy. Istotnie był to wielki kapitalista Bilbao, ale i wielki filantrop, jego pieniądze przyczyniły się w znacznej mierze do powstania sanatorium, paru szkół robotniczych, pierwszych domów robotniczych. Jego inicjatywa pociągnęła tu innych. Rewolucja wywiesiła w tym holu nowe portrety, usunęła inne. Ten jednak zostawiła. Moi towarzysze stali przed nim nieco zakłopotani. Po chwili sami wyjaśnili mi dlaczego. Oto obaj synowie tego człowieka, on sam zmarł już wcześniej, Zostali zamordowani bez sądu podczas rewolucji. Nie brali udziału w polityce. Mieli majątek uszczuplony przez ojcowskie fundacje. Po prostu ich nazwisko było znane jako nazwisko ludzi zamożnych. Ten cień nie spada na Euskadi. W początkach rewolucji miejscowe żywioły skrajne, opierające się głównie na ciemnym elemencie spośród robotników napływowych, dokonały paru samosądów. Władza była jeszcze w ręku lokalnych władz hiszpańskich. Te, może z racji politycznych, zapewne także pragnąc ochronić aresztowanych, uwięziły szereg przedstawicieli zamożniejszych czy bardziej prawicowych rodzin i umieściły ich nie w więzieniu, dokąd tłum mógłby się wedrzeć, lecz na dużym statku u wejścia do portu. Niestety właśnie w tym czasie przypłynęła do brzegów Czerwona Flota Hiszpańska, która potopiwszy oficerów wprowadziła u siebie Sowiety. Flota stała w porcie przez miesiąc bezczynnie. Raz wypłynąwszy pod San Sebastian, doznała porażki. Marynarze wrócili wściekli, podobno podpici, wdali się na statek z więźniami i zamordowali bez sądu około 500 uwięzionych tam osób. Gruby kapitalista ze ściany holu patrzył na nas dalej swym spokojnym wzrokiem człowieka interesu, który czasem odbiega myślą od cyfr i coś tam sobie niegiełdowego marzy. Był tu kiedyś portret króla, był portret... Zamory są teraz Azanie i Cavallero, a wzrok zmarłego dawno człowieka, który może chciał leczyć rany, jakie zadaje zły ustrój, patrzył dalej tak samo spokojnie, jak wtedy, gdy ów spokój chwytał malarz, a murarze wznosili mury tego gmachu. Tylko ludzie żywi, przechodzący tu pod nim, unikali jakby tego spojrzenia. Oto była krótka, niezawiniona przez władze baskijskie, które dopiero później przejęły tu władzę burza zniszczenia. Ale było ono tym boleśniejsze i przykrzejsze, że właśnie przemysł bilbaoński wyróżniał się w całej Hiszpanii swym zmysłem społecznym i ofiarnością. Że najmniej był zaangażowany we wspieraniu faszyzmu. Że szedł innymi drogami niż ludzie pokroju Juana Marcza. Można być zdania, że niezależnie od tego należałoby wywłaszczyć tych ludzi, znacjonalizować posiadane przez nich kapitały, ale kara śmierci bez sądu, w warunkach jak najbardziej odrażających, wytłumaczyć się nie da. Muszę oddać sprawiedliwość władzom w Wydarzeń tych nikt przede mną nie starał się ukryć. Nikt nie starał się ich rozmiarów zmniejszyć, w niczym rozgrzeszyć. Nie było cienia owego krętactwa, jakie w takich wypadkach stosował niepotrzebnie Madryt. Może to był, jak mówili wstręt do wszelkiej z ich strony propagandy. Może przeciwnie, była to najlepsza propaganda. W jednej z sal chcieliśmy zrobić zdjęcie jednego z dzieci leżących cicho w łóżeczku i przystanęliśmy dłużej. Nad łóżeczkiem widniała tabliczka z napisem Marquesa Buda de Berris. Co robił w tym rewolucyjnym kraju i nad łóżkiem szpitalnym ów markizowski tytuł? Po chwili zauważyliśmy, że cała sala, wszystkie łóżka posiadają takie tabliczki. Wszędzie lśniły tytuły kondów i markesów, mieszały się z nazwiskami znanymi już z giełdowego herbarza. Odpowiednicy naszych Radziwiłów i naszych zieleniewskich czyli lilpopów to byli fundatorzy łóżek. Czasem robiło to dziwne wrażenie. Cały rząd łóżeczek dziecinnych nosił na przykład napis Sociedad de Explosivos de Bilbao. Pod takim biletem wizytowym dynamitu chore robotnicze dziecko bawiło się lalką. Nie stawałem przed każdym łóżkiem i nie pytałem, co się stało z synami ofiarodawców lub z nimi samymi. Dowiedziałem się tylko, że markiza, wdowa de Beris jest nie tylko wdową. Straciła dwóch synów na tym samym okręcie, na którym stracił swoich gruby kapitalista z holu. Ponieważ, jak się rzekło, wszyscy naprawdę posądzeni o udział w puczu wojskowych, byli odesłani nie na statek, lecz do więzienia i stanęli przed jakąś formą trybunału, Przeto i o synach markizy Beris należy sądzić, że skoro odesłano ich na statek, to raczej w celu uchronienia przed samosądem ulicy. W ten sposób sprawa floty hiszpańskiej raz po raz wplatała się w nasze obserwacje. Nie mogłem zrozumieć jednego. Oto na początku wydarzeń hiszpańskich flota wymordowała swych oficerów należących do rokoszu wojskowych i stanęła po stronie rządu. Franco miał wskutek tego trudności z przewiezieniem wojsk z Maroka. Teraz zaś jest odwrotnie. To Franco blokuje wybrzeża, to on ostrzeliwuje z morza Walencję. To wreszcie przed jego statkami przemykaliśmy się hełkiem do Bilbao. Co zaszło między lipcem a marcem na wodach hiszpańskich? Po wielu wypytywaniach zdołałem ustalić stan rzeczy. Oto Franco posiada zaledwie trzy większe jednostki i te ostrzeliwują porty i utrzymują blokadę. Zorganizował ponadto flotylle z łodzi rybackich. Natomiast cała flota rządowa, wywiesiwszy czerwone sztandary i proklamowawszy rady załogowe, siedzi bezczynnie w portach. Podczas swego miesięcznego pobytu w Bilbao nie zdecydowała się wyruszyć gromadnie ku portom francuskim i eskortować statki z żywnością dla Euskadi. Byłoby to uratowało kraj od głodu, który obecnie z każdym dniem stawał się doguczliwszy. Po objeździe spokojnych zupełnie frontów euskadyjskich Stało się zrozumiałem, że powstańcy liczą właśnie na złamanie oporu kraju blokadą i głodem. Jak więc widzimy, terroryści nie byli jeszcze bohaterami. Przeciwnie, plamiąc sztandar rewolucji, jednocześnie swym tchórzostwem czy niedołęstwem gotowali mu sami klęskę. Ale też to, co w tym kraju nawet przez rewolucję będzie kiedyś kontynuowane, rozszerzone, zogromnione, to praca ludzi, których nienawidzili, posłali na śmierć. To na ich dzieło powoła się wobec świata, mówiąc o swych prawach do samorządzenia naród baskijski, rząd z Bilbao. Człowiek z portretów Algorta może dalej patrzeć jasno i spokojnie przed siebie. W jego ślady wstąpi naród pragnący budować swą przyszłość. Jego pracę poprawi, ulepszy, ale właśnie ją poprowadzi, w niej znajdzie oparcie. Niestety nie mogę powiedzieć, aby sielanka zakonno-komunistyczna trwała bez rysów i w Bilbao. Ze szpitali miejskich usunięto siostry miłosierdzia świętego Wincentego Apaulo. Jeśli w Amorebieta zwiedzaliśmy klasztor karmelitów częściowo zajęty przez milicję i podziwialiśmy zgodne pożycie habitu zakonnego i roboczego Mona, to w paru szpitalach Las Arenas dzielnicy neutralnej przy porcie Bilbao Widzieliśmy krzyże usunięte z dawnego domu zakonnego jakichś sióstr. Ulokowani tu byli jacyś, bardzo sympatyczni zresztą, ranni anarchiści i komuniści. Zapytani odpowiedzieli wręcz, że nie chcą tego wszystkiego. Władze starały się jedynie rozgradzać jednych i drugich. Bezbożnicy wędrowali zazwyczaj do jednych szpitali, wierzący do innych. Ponieważ w tym miejscu funkcjonowało kilka szpitali, Przeprowadzenie podziału nie było trudne. Linia podziału rozgradzała jednak nie tylko komunizm i anarchizm od nacjonalizmu. Rozgradzała jeszcze Hiszpanów od Basków. Natomiast wygnane zakonnice uczyniły rzecz, której zapewne nie oczekiwali ich prześladowcy. Oto ruszyły w ubraniach zwykłych sióstr miłosierdzia na front asturyjski. W chwili, gdy przyjechaliśmy, przeprowadzono właśnie gwałtowną ofensywę na Oviedo. Ofensywę tę przeprowadzały w znacznej mierze oddziały baskijskie. Wódz ich, założyciel milicji baskijskich, człowiek wierzący, padł na przedmieściach tego alkazaru proletariackiej Hiszpanii. W jego zaciśnięte ręce włożono krzyż i przewieziono z tym krzyżem do Bilbao, gdzie cały rząd wysłuchał mszy żałobnej u jego zwłok. Oddziały baskijskie w Asturiach miały swych kapelanów, odprawiały msze. Zakonnice ruszyły, aby nieść pomoc rannym z tego czerwonego piekła, gdzie nie ostał się żaden klasztor, gdzie było tylu męczenników, ilu księży, gdzie brakowało lekarstw, żywności, lekarzy, wszystkiego. Mogłem dojechać tylko do połowy drogi na Owiedo z transportem żołnierzy posiłkowych. Ofensywa była już powstrzymana. Kolumny samochodowe wroga przywiozły całe oddziały falangistów, wypoczęte, dobrze zorganizowane. Owiedo dogorywało powoli, czy raczej dogorywały szanse tych, którzy chcieli odbić to miasto. Jednodniowe asturyjskie wspomnienia kojarzą mi się z szarą, żmudną słotą, z opustoszałymi pueblami, zburzonymi domami, spalonymi, zawalonymi w siebie kościołami. Kraj był pusty, czy też robił takie wrażenie. Otwarły się tu naraz w Europie nowe dzikie pola, stratowane wojną. Kilkudniowa ofensywa na Owiedo, niemal niezauważona przez resztę świata w ogniu walk nad haramą, nie zasługuje zapewne na żadną wzmiankę w militarnych dziejach wojny. W psychicznych zasługach na jedno z najżywszych przeżyć. Wojskowo była to najbardziej bezsensowna ofensywa. Owiedo opanowane przez nich, ale nie eksploatowane, nie stanowiące punktu strategicznego, położone na peryferiach właściwej walki, było celem szaleńczym. Atak na Toledo, atak z Euskadi na niedalekie Burgos, na Teruel grożący Walencji, na haramę, Każdy miałby jakiś sens. Owiedo miało być tylko moralnym odwetem za Malagę. Owiedo było świętym miastem legendy robotniczej Hiszpanii, symbolem, sentymentem. Ludzie spod Owiedo, robotnicy asturyjscy, byli najdzielniejszym jeszcze elementem na którym mógł liczyć rząd. Ich odcinek frontu był po prostu tym, gdzie rozkazu do ofensywy wysłuchano. Ofensywa była jednak przeprowadzona w najfatalniejszych warunkach. Brakło oficerów, brakło dowództwa, brakło materiału i współdziałania. Brakło sztabu. Jeśli kiedy była tu walka czysto robotnicza, bez Rosjan i międzynarodówki, bez obcych ludzi w każdym urzędzie, centrali i łączności, to tam właśnie. O do było najbardziej krwawą Najbardziej beznadziejną, najbardziej osamotnioną szarżą robotniczej Asturii. Jedyną pomoc, jaką uzyskało, to z katolickiego Euskadi. Podobno patrząc na księży robotniczych oddziałów z Bilbao, górnicy powiadali, że gdyby sami mieli dawniej takich, to by wszystko poszło inaczej. Bardzo wierzę, że tak mówili. Ale w deszczowym schyłku lutego, u stóp ciemnych gór asturyjskich, dopalał się już ciemnym płomieniem, Stos czarnych ludzi z kopalni Było za późno Organizacja bojowa małego państwa funkcjonowała sprawnie Niewielkimi, często luzowanymi z frontu siłami Przy doskonale rozwiniętej służbie łączności Rozplanowaniu pozycji Trzymali w szachu znaczne siły nieprzyjacielskie Organizacja zaopatrzenia w żywność wewnątrz kraju szwankowała z musu Było coraz gorzej w Bilbao i pod Bilbao koczowały tysiące uchodźców baskijskich zajętych przez wojska prowincji. Była to migracja ludów tych rozmiarów chyba co uchodźstwo greckie po wojnie z Turcją, co polskie w roku 1915, co rosyjskie w pierwszych latach bolszewizmu. Nierzadko znowu śladami ludzi z Durango tutejsi przemykali się do San Sebastian. Linia podziału stała się czymś, co dawno już przestało biec poprzez granice klas. Ludzie z tych samych rodzin i środowisk społecznych należeli do zwalczających się obozów. Im dłużej trwała walka, tym bardziej jej dawny charakter klasowy zdawał się zacierać. Tym bardziej jej sens oczywiście malał, tym bardziej stawała się krwawa i niszcząca. Wyjeżdżaliśmy dużo wewnątrz kraju, chodziliśmy piechotą przez wieś, mówiliśmy z ludźmi. Spotykało się nieraz po drogach księży baskijskich, najspokojniej przechadzających się po kraju. Raz w gospodzie widziałem, jak miejscowy wikary grał w domino z jego mościem w czarno-czerwonych barwach anarchistycznych. Innym razem spotkałem pierwszego w mym życiu, a przynajmniej nie ukrywającego się masona. Był to zarządca pomocy dla uchodźców w małej wiosce rybackiej, w której musieliśmy nocować – Mundaka. Pochodził z rybaków. Był długo w Ameryce, posiadał wykształcenie. Tłumaczył nam długo i szeroko właściwe jego zadania, cele masonerii. Należał do stronnictwa Azanii, ale zapowiadał, że jeśli by po wojnie Hiszpania miała stać się komunistyczna, Euskadi będzie zmuszona oderwać się od niej w imię demokracji. Robił wrażenie człowieka porządnego i rozumnego, który doszedł do wniosku, że tajemnice w życiu publicznym zdrowe nigdy nie są. Niestety wrażeniem nieopuszczającym nas na moment wśród tych wszystkich epizodów było to, że ów ład i spokój, normalne funkcjonowanie tego państwka wyrosłego w burzy okupowane jest codziennym powstrzymywaniem naporu anarchii. Mendiguren rozumiał od razu, gdy proponowano nam uczynienie skaźni widowiska, ale już jego podkomendni uważali to za nie mniej naturalne niż ich przeciwnicy w Sewilli. Te podskórne nurty duszono, Odprowadzano, kanalizowano, wyrywały się ciągle. Spotkaliśmy gdzieś oficera, którego brat, osiemnastoletni ochotnik, zginął z rąk tłumu anarchokomunistycznego w momencie, gdy po nalocie samolotów faszystowskich czerwoni próbowali w odwecie zdobyć więzienie w celu wymordowania pozostających tam więźniów. W Dwa dni po ułaskawieniu obu skazańców z Durango, przed procesem dwóch mężczyzn i trzech kobiet o szpiegostwo, Pismo komunistyczne Euskadi Rocha zażądało dla wszystkich kary śmierci, atakując, a nawet szantażując władzę, wypominając jej niedawne ułaskawienia. — Widzi pan, że to nas jednak kosztuje — powiedział Mendiguren. — Kosztuje, bo podważano autorytet władzy, grano na odjęciu jej zaufania mas, zmuszano do srogości. Pojechaliśmy pewnego dnia obejrzeć obóz izolacyjny. Wznosił się niedaleko Bilbao, był dopiero w budowie. Leśniły długie drewniane baraki, klitki. Narastał wysoki na cztery metry betonowy mur, obwiedziony sowicie drutem, okopany wałem. Była to, zdaje się, jedna z celniejszych robót publicznych euskadyjskiego ministra tychże robót, członka partii komunistycznej. Robotnicy zatrudnieni przy budowie, uświadomieni kastelscy komuniści, Witali nas ze szczytów rosnącego muru izolacji podniesionymi pięściami. Wśród wsi baskijskiej z domami rozpłaszczonymi niemal u ziemi, te olbrzymie szare ściany, za którymi zamykał się jakiś wykrawek ziemi, sprawiały wrażenie olbrzymiego tekturowego pudła. Ściany pudła nie miały jednak wcale kruchości tektury. Robiły nie tylko wrażenie nowości, ale mocy. Najniezawodniej w starym kraju Basków Ziszczała się niespodziewanym konkretem zwrotka międzynarodówki. Budowały się w naszych oczach pierwsze podwaliny jej nowego ładu. Któregoś dnia spotkaliśmy właśnie u Mendigurena, młodego żołnierza. Był to syn średniozamożnych rolników. Był zarazem jednym z poetów baskijskich. Zaprosił nas do siebie i przyjął w ładnym, miłym mieszkaniu. Miał u siebie piękną, potrzaskaną rzeźbę Chrystusa, znalezioną w Rynsztoku w Santander. Wiedzieliśmy już, że piśmienictwo baskijskie stworzyło kilkadziesiąt pism, periodyków i miesięczników o dużych nakładach, prosperujących doskonale, poczytanych też przez całe to społeczeństwo z z jaką czyta Litwa czy Estonia, gdzie nakłady pism przewyższają o wiele nasze. Stefan Uriaga-Tar wyszedł z Mungia tej samej co Mendiguren wsi rybacko-pasterskiej. Krzyżowała się w nim przeszłość długich pokoleń marynarzy, którzy na barkach dopływali na Spitzbergen i dalekich pokoleń Juhasów, którzy bydło pędzili aż do hal nawarskich. Teraz walczył na froncie w Asturii, przyjechał na urlop, miał wrócić. Dał mi wiele fotografii, chciał powiedzieć o literaturze baskijskiej, która z takim trudem z odległych klecht pieśni pozmarłych, kołysanek dziecinnych, pastorałek, później przemieniała się na prawdziwe piśmiennictwo w trudnej mowie Euskera. Doszliśmy do czasów ostatnich. Zwróćmy wtedy uwagę, że zbyt często, mówiąc o pisarzach współczesnych, kończy rozstrzelali gotami tam wtedy, a wtedy. Iluż wreszcie pisarzy baskijskich tak zginęło. Uriaga Tar wyjął jeden z zeszytów najpoważniejszego miesięcznika baskijskiego, i ostatecznie zakreślił piórem sześć nazwisk na kilkanaście wyliczających autorów współpracujących z tym pismem. Tych sześciu to byli ludzie rozstrzelani w Gipuskoa i na warze przez armię generała Moli. Więc ksiądz Aristumuno, redaktor najpoważniejszego wydawanego swobodnie za monarchii miesięcznika literacko-społecznego Basków, Jakinca, periodyku Euskerea, publicysta i poeta, ksiądz Hauregi – poeta, Lemona – prozaiki poeta, Onandia – nowelista, Aberi – powieściopisarz, ksiądz Markiegi – znany tłumacz. Nie robił przy tym żadnej propagandy. Stwierdzał. Ale i ja nie potrzebowałem też nic więcej. Nie wiem, czy ci ludzie byli szekspirami czy Goetemi. Nawet przyjmuję, że było im do tego bardzo daleko. Ale w najśmielszych obliczeniach naród baskijski... To nie więcej niż półtora milionowe społeczeństwo. Co by było, gdyby u nas rozstrzelano sześciu poetów, pisarzy, publicystów? Dla nas, dla dużego narodu. Co znaczyło tych sześciu dla małego szczepu Basków? Oczy poety patrzały zbyt poważnie i twardo, żeby o to pytać. Powtórzyłem więc sobie to, co powiedział mi był Agirre o rozstrzelanych trzydziestu dwóch księżach, że to już nie są sporadyczne walki, że to jest system, który ma pozbawić naród baskijski księży, ich mowy. Teraz pozbawiono tę mowę jej pisarzy.